Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 w prefekturze Hokkaido w północnej Japonii. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w południowej części wyspy, zamieszkanej przez ponad 170 tysięcy osób. Reuters podaje, że nie ma informacji o ofiarach wśród ludności lub zniszczeniach. Władze nie ogłosiły ostrzeżenia przed falą tsunami. Elektrownia jądrowa Tomari pracuje bez zakłóceń. 15 lat temu Japonię nawiedziło najsilniejsze. W historii trzęsienie ziemi o magnitudzie 9. Fale tsunami wdzierały się wtedy 10 km w głąb lądu. Doszło także do awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Przeciwnicy S7 z Krakowa do Myślenic blokowali Zakopiankę w Głogoczowie. W proteście wzięło udział ponad 300 osób. Pikietujący domagali się między innymi pokazania nowych wariantów ekspresówki i ostatecznej rezygnacji z zaproponowanych przebiegów.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 uzupełniają ten materiał, który dotyczy wariantów S7. Kolejny protest zapowiedziano na czwartek 30 kwietnia. Tuż przed majówką przeciwnicy trasy S7 zamierzają zablokować autostradę A4 na węzłach Opatkowice i Łagiewniki. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała sześć wariantów trasy S7 Kraków-Myślenice w listopadzie ubiegłego roku. Od tamtej pory nie udało się osiągnąć porozumienia. Po spektakularnym sukcesie internetowej zbiórki na rzecz dzieci chorych na raka influencer Gang i raper BDoS zaapelowali, by 26 kwietnia ustanowić dniem walki z nowotworami dzieci. Podczas trwającej kilka dni transmisji na żywo udało się zebrać ponad 251 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters. BDoS zapewnił, że wszystkie zebrane pieniądze zostaną rzetelnie rozliczone. Rozmawialiśmy dzisiaj z Markiem, założycielem fundacji. Wszystko będzie dzisiaj rozpisane jest powołana specjalna rada z największymi specjalistami w dziedzinie onkologii. Każdą złotówkę liczyć. To nie jest tak, że nasza Każdą. działalność kończy się tutaj. To jest początek, a nie koniec. I apel, apel o ten dzień, o którym powiedział Piotrek. Niech 26 kwietnia będzie dniem walki z rakiem u dzieci. Podczas transmisji charytatywnej youtubera jedna z podopiecznych fundacji dziękowała za pomoc. Ja dziękuję całej fundacji i w ogóle wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają każdego innego, który musi z tym walczyć. I tyle pamiętam, co miałam powiedzieć. I w ogóle dziękuję wszystkim za każdą wpłatę, którą tu wpłacacie. Jesteście naprawdę kochani, wielcy, wybitni. W akcję zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy ma już ponad milion użytkowników. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przypomina, że aplikacja to spore ułatwienie w załatwianiu większości spraw urzędowych.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 Należy się spodziewać eskalacji agresji na amerykańskiej scenie politycznej. Tak o próbie zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych mówi amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Do strzelaniny doszło minionej nocy w hotelu, w którym odbywała się gala korespondentów Białego Domu. Prezydent Donald Trump i członkowie rządu zostali ewakuowani. Zdaniem eksperta zamach był dziełem szaleńca, który był pod wpływem nieprzychylnych wobec prezydentury komentarzy.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na termometrach w nocy od minus 3 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum do plus 2 na północnym zachodzie przy gruncie lokalnie minus 6. W poniedziałek na termometrach od 9 stopni na północnym wschodzie przez 13 w centrum do 16 na zachodzie i na południu kraju. Jedynka.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 Autopromocja. Tak to bywało. Witam w Nowym Tygodniu. Mamy 27 dzień kwietnia, a przed mikrofonem Adam Rozlach. Dzisiaj Słodkie Radio Retro, także pozostałe wydania w tym tygodniu, poprowadzi Danusia Żelachowska, a Pojutrze dołączy do niej Jan Zagozda. To są oczywiście nasze wspaniałe archiwalne nagrania ich audycji. Dzisiaj Danuta Żelachowska ukaże nam słynne przeboje Hanki Ordonówny. Miłość Ci wszystko wybaczy. Na pierwszy znak i ja śpiewam piosenki. To na dobry początek. Zaraz potem posłuchamy cudownych pieśni Gustawa Malera zatytułowanych Pieśni Wędrowca. Pieśni te ukaże nam Dietrich Fischer-Diskau z towarzyszeniem Leonarda Bernsteina, a pieśni te ukaże Państwu, przedstawię ich zawartość na podstawie bardzo ciekawych opisów ukazanych przez Ryszarda Golianka. To w części pieśniarskiej, a na zakończenie pierwszej godziny będziemy słuchać ostatnich już przebojów Henryka Warsa. To będzie występ Bogdana Hołowni i Wojciecha Pulcyna oczywiście. Natomiast w drugiej godzinie zaproszę Państwa, albo jeszcze inaczej do swojego czarownego świata dźwięków zaprosi nas Alban Claudeau. To płyta, której prezentacja na pewno przypadnie Państwu do gustu. Zatem zapraszam serdecznie. Panowie, prosimy. Od dzisiaj, do piątku włącznie, będziemy grać piosenki Juliana Tuwima. Do Warszawy przyjechał z Łodzi już w 1916 roku. Jan Brzechwa tak wspominał. W roku 1918 wróciłem z Rosji. Poznałem Tuwima. Był najzdolniejszym i najpłodniejszym dostawcą repertuaru dla kabaretów literackich. Niewyczerpany w pomysłowości i dowcipie poeta liryk, potrafił dla potrzeby sceny zmienić się w poetę kpiarza, humorystę i niezrównanego kalamburzystę. Wielki przewój, co nam zostało z tych lat? Z muzyką Władysława Dana śpiewa Hurdana. Śpiew. Dziś jesienią kal co dziś więdłe liście z drzew i bolesny sen mi się śni z nocy i dni i, i, i, i, i, i, i, i Co nam zostało z tych miłości pierwszej ze liście i to mi ku pierwszy Wspomnienia czułem się jasny Jasne łzy, co nie zgnął I anioł smutku toczel I Jeden dzień, jeden dźwięk Jedną pieśń i Złączył nas los i will be sentenced. If to, czy to if I am dead, if I am dead, if I I nam, I'm Za ostymi grach, miłości pierwszej. Zetknięte liście i kwiat. To mi uwielbiły się wspomnienia człowiek, i święt. I jasny uczyń, to nie zkrąg. I anioł smutku, co przeżył, i ty. W wielkie piosenki napisane dla Hanki Ordonówny. Miłość wszystko wybaczy. Film Szpieg w Masce. zamienić w śmiech miłość tak pięknie tłumaczy kradę i kłamstwo i grzech choćbyś ją przeklą w rozpaczy że jest okrutna i zła nie Baczy, bo milność, mój miły, twoja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie tak wie, do ostatka, do szalu, do dna, to mnie wtedy i grze. Miłość Ci wszystko wybaczy Smutek zamieni Ci w śmierć Miłość tak pięknie tłumaczy Wadę i klamstwo i grzech choćby się przeklął w rozpaczy że jest okrutna i zła miłość ci wszystko wyba Druga piosenka z tego samego filmu na pierwszy znak z 1934 roku. Ręk, znak, piosenki, dźwięk, się sen, złoty sen. I is not the bank. and the water. I let the Ja śpiewam piosenki. Proszę zwrócić uwagę, jaki wspaniały tekst otrzymała Hanka Ordunówna od wima: Mój miły, nie bądź tak srogi, bo sercem mdleje mi strlogi. Czemu miły smucisz ach ucisz serce swe ucisz no patrzy na nas gwiazdami jesteśmy miły mój sami. pachną bzy coraz słodziej niech nas pogodzi staną ja śpiewam piosenki, brzmią ule dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości, możni prości, w sercach swych czują drżenie, A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie w oku, to dla tej czystej łzy jednej, przebacz mi biednej, Przebacz największy grzech, gdy kiedyś u nieba progu skruszona stanę przy Bogu. Nawet i stwórca w niebie nie spojrzy groźniej od ciebie. Ja Bogu powiem. Boże, przychodzę tutaj w pokorze, prośbę o laskę wznoszę. Spójrz tylko, proszę i sądź. Śpiewałam piosenki, ich dźwięki ludziom na pocieszenie, słuchali w radości możni prości. W sercach swych czują drżenie, A jeśli któremu, Któż to wie czemu, za czasem blisła boku, To dla tej czystej łzy jednej, Przebacz mi biednej, Przebacz największy grzech. Ja ścieram piosenki, Brzmią całe dźwięki, Ludziom na pociecenie. Kają w radości, może prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie, łza czasem bliźnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej, przebacz mi jednej, przebacz największej grze. Nieśmiertelna Hanka Ordonówna i nieśmiertelne piosenki, które śpiewała. Jedynka, to jest radio. A teraz wielka uczta, cztery pieśni, pieśni wędrowca, Nie, pieśni wędrującego czeladnika w zasadzie powinno się przetłumaczyć. Lider eines Verenden to cykl, który powstał w latach 80. XIX stulecia. Biografowie Gustawa Malera, kompozytora, podają, że powstanie tychże pieśni sprowokowała nieszczęśliwa, bo nieodzajemniona miłość kompozytora do śpiewaczki Joanny Richter. Maler poznał ją w Kassel, gdzie pracował jako dyrygent, a intensywność, uczuć, jak pisze Ryszard Golianek, siła doświadczeń emocjonalnych, rozczarowanie z powodu odrzucenia i niemożność poradzenia sobie z zawodem miłosnym, wszystko to stało się tematyką cyklu pieśni, do którego zresztą sam kompozytor napisał poetyckie teksty. Jest tutaj, pojawia się motyw wędrowca. Przyczyną wędrówki, jak pisze Golianek, bohatera romantycznego oczywiście, stawał się na ogół zawód miłosny, nieszczęśliwa miłość, chęć zapomnienia i odnalezienia sensu własnej egzystencji. I tenże cykl nam pokazuje właśnie te problemy, jakie przeżywał sam kompozytor. Może korzystając z opisów autora słów, Autora tekstu Ryszarda Daniela Golianka przedstawię Państwu te cztery pieśni oddzielnie, aby lepiej je zrozumieć. W pierwszej pieśni, gdy ukochana wychodzi za mąż, radosny nastrój weselny dramatycznie kontrastuje z rozpaczą. Dzięki tanecznej muzyki pobrzmiewają już na samym początku, ale podmiot liryczny udaje się w odosobnienie, by tam opłakiwać utratę ukochanej. Szukając wytchnienia, zwraca się do natury, pragnąc uchwycić w pamięci kwitnienie kwiatów i śpiew ptaków. Zrezygnowany i przybity własnymi doznaniami, odwraca się jednak od przyrody i zagłębia w krąg nieukojonych cierpień osobistych. Śpiewa Dietrich fischer przy fortepianie Leonard Bernstein. Ein Blau, błędyń, Przed nami druga pieśń wędrującego czeladnika. Ewokacja natury dochodzi najsilniej do głosu w tejże właśnie pieśni, polskie tłumaczenie Poszedłem dziś rano na pola. Bohater rozmawia z ziembą, słyszy radosne dźwięki dzwonków, zachwyca się jasnym blaskiem słonecznym. Wszystko to budzi w nim złudną, jak się okazuje, nadzieję, że może i on odnajdzie szczęście. Końcowe, pełne rezygnacji słowa «nein» i «nimmer», nie pozostawiają wątpliwości co do nieszczęśliwego charakteru historii. Auch die Welt gefehlt. Auch die Glockenblumen fällt, hat mir lustig guter Dinge mit den Glöckchen klinge, klinge, klinge, klinge. Wie oh, wenn morgen Wie es geschält, nicht eine schöne Welt, schön W Słuchaliśmy drugiej pieśni z czterech pieśni wędrującego czeladnika. Przed nami trzecia. Cudowny afekt i imaginacja o dramatycznym wydźwięku towarzyszą podmiotowi lirycznemu w tejże właśnie pieśni, której pierwsze słowa można przetłumaczyć. Mam w piersi rozżarzony nóż. Jak się jednak krótce okazuje, pisze Daniel Golianek, nie jest to opis realistyczny, raczej typ sugestywnego porównania. Tortury i cierpienie wynikają bowiem z prześladującej bohatera ciągłej obecności ukochanej. W błękicie nieba widzi jej oczy, w żółtych łanach pól jasne włosy. Nawet we śnie słyszy jej radosny śmiech. To dojmujące cierpienie wyzwala chęć uwolnienia się poprzez śmierć. Ein, Glüh, ein Messer, ein Messer in meiner Brust. Oh weh, oh weh, das eicht so tief, in jede Freude tut die Lust, so tief, so tief, es so, so tief. Ach was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? der I Ach, oh, weh, oh, weh. Ich heut, ich lege auf der schwarzen Marr. mich. Zanim posłuchamy ostatniej, czwartej pieśni z cyklu pieśni wędrującego czeladnika Gustawa Malera, dodam, że śpiewa Dietrich Fischer-Diskau, baryton, a towarzyszy mu przy fortepianie Leonard Bernstein w nagraniu z listopada 1968 roku. Przed nami ostatnia już pieśń Dwoje niebieskich oczu. Ma charakter elegijny i pieśń przesycona jest nastrojem żałobnym można Możność zapomnienia o ukochanej spowodowała bezdomność bohatera i ciągłe wędrowanie. Pojawia się jednak perspektywa kresu tej wędrówki, zasugerowana przez drzewo lipowe, do którego zbliżył się wędrowiec. Lipa, jak pisze Daniel Golianek, podobnie jak w podróży zimowej Schuberta, także bohaterowi pieśni malera daje zapomnienie, umożliwia wyciszenie i spokój, a także sprawia, że wszystko co dotychczas przeżył, Miłość, cierpienie, doznanie świata i marzenia traktuje jako nasycone głębokim sensem i wartością. Pieśni wędrującego czeladnika Gustawa Malera, z jego muzyką i z jego słowami, śpiewał Dietrich Fischer, dieskau baryton z Towarzyszeniem Fantastycznym Pianisty Leonarda Bernsteina. Jedynka. To jest radio. A teraz, jak mawiał Piotr Kaczkowski, zmieniamy płytę i zmieniamy nastrój. Będziemy słuchać Bogdana Hołowni i Wojciecha Pulcyna, czyli pianisty i kontrabasisty. W trzech ostatnich już pieśniach, piosenkach skomponowanych przez Henryka Warsa do słów Juliana Tuwima, także Ludwika Starskiego i Emanuela Szlechtara. Ale oczywiście słuchać będziemy w wersji instrumentalnych. Kto usta twa całował, to dziwna rzecz, i gdy szczęście podaje ci dłoń.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 Czekam na Państwa od dziewiątej. Dziś, w czterech porach roku, Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.